Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 8 kwietnia. Jest siódma. Na serwis Trójki o tej porze zapraszają Anna Kowalik-Brankat i Romuald Wójcik. Jest porozumienie o zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie. W rozmowach pośredniczył Pakistan. Za chwilę relacja naszej reporterki. Jest za wcześnie, by mówić o przełomie w tym konflikcie, mówił w Trójce ekspert do spraw międzynarodowych. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa odbędzie się 24 maja. Groźby Donalda Trumpa odsunięte w czasie nie doszło w nocy do zbombardowania Iranu, kończącego cywilizację i niszczącego cywilną infrastrukturę tego kraju. Przed końcem ultimatum udało się doprowadzić do porozumienia o zawieszeniu broni między USA i Izraelem a Iranem. W rozmowach pośredniczył Pakistan. Teraz strony konfliktu mają dwa tygodnie na wypracowanie pokojowych rozwiązań. Sprawą zajmuje się Agata Król. Agato, jakie są reakcje polityczne i te gospodarcze? To pierwsze reakcje rynku surowców są optymistyczne, niemal natychmiast cena amerykańskiej ropy spadła o kilkanaście dolarów, choć sytuacja nadal jest daleka od stabilnej. Gdyby jednak odblokowanie ciśniny Ormus stawało się realne, wówczas będzie można wypatrywać ograniczenia i zakończenia kryzysu energetycznego na świecie. Z drugiej strony mamy do czynienia z opiniami o samym konflikcie wywołanym przez Izrael i Stany Zjednoczone. Taką ocenę wyraził w TVP generał Leon Komornicki, były zastępca szefa sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Została rozpoczęta, można powiedzieć, w takim kowbojskim stylu, bez przygotowania, bez właściwego sprognozowania, gdzie zostały zakłócone praktycznie wszystkie parametry, które definiuje sztuka wojenna, wszelkie zasady, ale także i prawo międzynarodowe. No a Negocjacje mają rozpocząć się 10 kwietnia w Pakistanie. Podstawą rozmów o pełnym porozumieniu będzie dziesięciopunktowy plan przedstawiony przez Iran. Agata Król, dziękujemy za relację. Na razie trudno mówić o przełomie co do konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zwrócił uwagę w porannym. Zapraszamy do trójki. Ekspert do spraw międzynarodowych, profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Trudno mówić o tym, jak będzie wyglądała sytuacja, no bo Trump jest tak zmienny jak prąd w gniazdku. To, co teraz zapowiedział, jest dowodem na jego wspaniałą myślność. Iran mówi, że nie było żadnych negocjacji i tak naprawdę mają być uwzględnione irańskie wszystkie żądania. Trump może powiedzieć, że oto była gigantyczna wojna, miał zetrzeć Iran z powierzchni ziemi, ale tego nie zrobił, więc Nobel mu się y, należy. Jak mówiła wcześniej Agata Król, pierwsze reakcje rynków po zapowiedzi zawieszenia broni są optymistyczne. Ceny ropy naftowej spadły. Azjatyckie rynki odnotowały rano znaczące wzrosty na giełdach. Dziś w Polsce litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,21 zł. Diesla 7,87 Maksymalne ceny paliw obowiązują od 31 marca. Wybrani do Trybunału Konstytucyjnego sędziowie, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, nie stawili się jeszcze w Trybunale. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski wysłał w piątek do dwojga sędziów pisma informujące o obowiązku przyjścia do pracy. W mailu przesłanym do Polskiego Radia rzeczniczka instytucji Weronika Ścibor napisała, że prezes Trybunału zapewni warunki pracy nowo zaprzysiężonym sędziom i przydzieli im sprawy, oczekując, że niezwłocznie zajmą się rozpatrywaniem ważnych dla obywateli spraw. Sześciu nowych sędziów e Sejm wybrał 13 marca. Dotąd prezydent nie skierował do czworga z nich zaproszenia do złożenia ślubowania. W ubiegłą środę nowi sędziowie ponownie wysłali do Karola Nawrockiego pisma w sprawie wyznaczenia terminu ceremonii. Rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz powiedział dziś, że że trwają analizy prawne i prezydent nie będzie działał pod presją. Zgodnie z przepisami prezydent powinien przyjąć ślubowanie od nowych sędziów niezwłocznie po wyborze dokonanym przez Sejm. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. 24 maja odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Datę wyznaczyła krakowska komisarz wyborcza. Do udziału w głosowaniu zaapelował Jan Hoffman, inicjator zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum. Typowa kampania, tylko tutaj nie ma kandydatów do wyboru, tylko są opcje do wyboru, czyli czy się jest za Aleksandrem Miszalskim czy przeciw i co w związku z tym należy zrobić, czyli należy z naszej perspektywy udać się do referendum. Prezydent Krakowa zaapelował z kolei do mieszkańców o pozostanie w domach w dniu referendum. Kraków potrzebuje stabilizacji, a nie wyborczych dogrywek, mówi Aleksander Miszalski. Apeluję o to, by tego dnia zostać w domu, zjeść dobre ciastko, pójść na lody, iść na jakiś spacer, robić inne rzeczy, żeby ta frekwencja była jak najniższa. To będzie prawdziwe zwycięstwo demokracji. Od tego są wybory, by tam walczyć o frekwencję, a nie wyborcze dogrywki. Inicjatorzy referendum zarzucają prezydentowi Krakowa zadłużanie miasta i wprowadzenie strefy czystego transportu. W akcję zbiórki podpisów włączyły się największe partie opozycyjne PiS, Konfederacja i ugrupowanie Grzegorza Brauna. Z kolei Łukasz Gibała, główny rywal Aleksandra Misalskiego w wyborach samorządowych przyznał, że opłacał część osób zbierających podpisy. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl jest pięć po siódmej, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. I właśnie, na dzień dobry, oddajemy królowi co królewskie. Rozpoczęła się faza ćwierćfinałowa Ligi Mistrzów UEFA. Real Madrid przegrał z Bayernem Monachium 1-2, a Sporting Lizbona uległ Arsenalowi Londyn 0-1. Dziś kolejne dwa mecze 1 czwartej finału. Barcelona zagra z Atletico Madrid, a Paris Saint-Germain z Liverpoolem rewanże za tydzień. GKS Tychy mistrzem Polski w hokeju na lodzie. W czwartym meczu serii finałowej Tyszanie pokonali 7 do 2 GKS Katowice, który musiał pocieszyć się srebrem. Brąz przypomnę dla Zagłębia Sosnowiec. Latyskiego GKS-u to już siódmy tytuł w historii. Dotąd triumfowali w 2005 roku, 2015, 2018, 19, 20 i 25. Dodatkową nagrodą dla mistrzów jest prawo gry w Lidze Mistrzów. Najbardziej utytułowanym polskim klubem jest Podhale Nowy Targ. Szarotki mają 19 złotych metrów. Dali. PGE Projekt Warszawa bez straty seta pokonał Jastrzębski Węgiel i awansował do półfinału plus ligi. Podopieczni trenera Kamila Nalepki w hali urządzili prawdziwy pokaz siły wygrywając do 20, 17 i 13. Cieszymy się, że postawiliśmy kropkę na D u siebie w domu. Byliśmy blisko, żeby to zakończyć w Jastrzębiu. Troszkę lepiej spędzić święta, ale ja też już tu rozmawiamy z chłopakami. My cierpimy w tym sezonie i w Lidze Mistrzów. Cierpimy plus lidze, cieszy dobra gra i postawienie solidnej kropki na D. W czołowej czwórce są już Bogdanka Aluk, Lublin i Asseko Ressowia. Czekamy na rozstrzygnięcie starcia Aluronu CMC Warty Zawiercie z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Ich mecz numer 3 jutro. Zajrzyjmy jeszcze raz na krajowe boiska piłkarskie. Arka Gdynia pokonała Zagłębie Lubin 3-1. do Po 27 kolejkach Ekstraklasy lideruje Lech Poznań. Trzy punkty mniej mają Jagiellonia Białystok i Górnik Zabrze, który dziś zagra z Zawiszą Bydgoszcz w Pucharze Polski. Hubert Hurkacz zagra w drugiej rundzie turnieju ATP 1000 w Monte Carlo. Polski tenisista pokonał na otwarcie zawodów Luciano Darderiego 7-6, 5-7 i 6-1. do W sprawie temperatury maksymalnej będzie dziś tak. Od 5 stopni na Wybrzeżu, Podlasiu i w rejonach podgórskich do 12 na ziemi lubuskiej. A jeśli chodzi o aurę ogólną, no to środa będzie pochmurna i deszczowa. W górach może też popadać śnieg. Mamy prawie 8 po siódmej. Zapraszamy do trójki. Rząd pracuje nad ograniczeniem turystyki paliwowej. Tylko jak weryfikować takich turystów z Niemiec czy Czech? i 22,7 trójek. Dzień dobry. Jak ktoś przy kasie nie będzie mógł powiedzieć w Strzebrzeszynie, książ brzmi w Trzcinie, to wtedy będzie musiał więcej zapłacić. Ograniczy się w ten sposób też zakup paliwa przez kierowców po kielichu. Dziękuję. A może wystarczy to siatkarskie w Jastrzębskim Węglu na przyjęciu Szerszeń i Gierżot. A kto do nas wita o poranku? Takie dzień dobry. Państwo poznają? 22 i 7 trójek, jak wy co? A sprawa się wyjaśni jeszcze przed 7.30. Za chwilę za to porozmawiamy o sprawie ważnej dla wielu, choć trochę cichej, MPZP. Mówi coś Państwu to hasło? Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Witamy, zapraszamy. Zdaniowi grozi wypłata 340 milionów złotych odszkodowań za to, że przez uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego spadła wartość gruntów. To mieszkańcy sądzą się z miastem w tej sprawie. MPZP, czyli te miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przypominają jednak o innej sprawie. O tym, że gminy mają obowiązek przygotowywania planów ogólnych. No i Pytanie, czy się z tego obowiązku wywiązują. Naszym gościem o poranku jest Jakub Alszajk, adwokat, ekspert do spraw prawa w zakresie nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czy gminy rzeczywiście działają w tej sprawie? Jak to wygląda obecnie? Tak, zdecydowanie działają. I to pytanie, czy to dobrze, czy niedobrze, dlatego, że niestety te plany ogólne no, odbierają prawo do zabudowy właścicielom prywatnych działek. Czy możemy się w związku z tym spodziewać też tego typu spraw dotyczących tych planów ogólnych, takich spraw o odszkodowania? Myślę, że tak, ale właśnie tutaj warto byłoby powiedzieć, że przede wszystkim to warto działać na etapie przed uchwaleniem planu. Przed uchwaleniem planu można złożyć swoje uwagi, można złożyć uwagi do projektu planu ogólnego, zobaczyć jak nasza działka została przyporządkowana w tym planie ogólnym. Można złożyć wniosek jeszcze o warunki dla budowy, zanim ten plan zostanie uchwalony, bo zdecydowana większość gmin w Polsce jeszcze nie uchwaliła tych planów, więc to jest najlepszy moment na działanie. Później po uchwaleniu odszkodowanie yy, może być trudno. Rozumiem, że sprawa naszych portfeli i yy, yy, ewentualnych yy, zarobków na takich działkach i sprzedaży tych działek, to jest ten podstawowy powód, żeby zainteresować się tymi planami ogólnymi. Tak, zdecydowanie. Jak spojrzymy na dowolny projekt planu ogólnego z dowolnej gminy w Polsce, to zobaczymy, że bardzo duża część yy, gminy, powiedzmy 80% nawet w niektórych przypadkach, jest wyłączona spod zabudowy. Czyli ludzie, którzy są przekonani, że mają działkę podłączoną pod media w sąsiedztwie, które jest zabudowa, nagle dowiedzą się, że po prostu nie mogą jej zabudować, bo gmina uchwaliła jakiś plan, o, których nawet, o którym nawet nie powiadomiła właściciela. A jeśli nie mamy takiej działki na sprzedaż, czy nie planujemy budowy, to też jest jakiś powód, żeby interesować się tymi planami ogólnymi, bo mam wrażenie, że to jest temat dość cichy, że nie mówi się o tym dużo, więc pewnie też niewiele osób zagląda w te plany ogólne i to, co tam jest przygotowywane. Tak, zdecydowanie. Właśnie jest to temat, który bardzo wielu właścicielom jest nieznany. Nawet ja to widzę w swojej praktyce zawodowej. Ja mam wrażenie, że my jako kancelaria nagrywając film, filmy do internetu zrobiliśmy lepszą akcję informacyjną niż władze publiczne w tym zakresie. Natomiast jeśli chodzi o sytuację, w której nie mamy działki, no jeżeli planujemy się budować, no to pewnie teraz jest lepszy moment na poszukanie jakiejś działki, uzyskanie warunków zabudowy to myślę, że to, to w takim zakresie można się też tym zainteresować. A co z mieszkańcami bloków? Bo tu Kuba Witkowski, wydawca, podpowiada mi kwestie takich rzeczy, jak na przykład spalarnie śmieci. To też jest coś, co wiąże się z tymi planami ogólnymi? Tak. My właśnie też prowadzimy wiele takich spraw, gdzie mamy sytuację, że nawet nie zawsze mieszkańcy bloków, ale mieszkańcy bloków czy domów jednorodzinnych widzą, że w projekcie planu ogólnego. Obok ich miejsca zamieszkania jest planowana jakaś duża strefa gospodarcza, która właśnie umożliwi tego rodzaju działalność, o której pan redaktor wspomniał. Więc na pewno też warto się tym zainteresować, bo można składać uwagi nie tylko do swojej działki, ale też do działek sąsiednich, tak żeby nam to sąsiedztwo po prostu w przyszłości nie utrudniało życia. Jak czytam, gminy mają obowiązek uchwalenia planów ogólnych do 30 czerwca tego roku. To, to się zgadza. Tak, ten termin ma być przedłużony do sierpnia i najpewniej tak będzie, natomiast każda gmina pracuje w swoim tempie. Są gminy, które uchwaliły plany ogólne, a są gminy, które w ogóle nie zaczęły pracować nad planami ogólnymi. To trzeba zweryfikować w swojej konkretnej gminie. Jak to wygląda? O tym przekonywał Jakub Alszajk, adwokat, ekspert do spraw prawa w zakresie nieruchomości. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia o poranku. Dziękuję Państwu bardzo. A teraz wybieramy się na zakupy, bo Going Shopping to nowa propozycja od grupy The Strokes. I to jest Piosenka Dnia w trójce. Like a tiger, they will chase you down long. With words instead of claws They will seduce you till you reach the point To let yourself get more The worst reality gets the less you wanna hear O, tak wita trójkowiczu w poranku? No kto? Dzień dobry. Myślę, że tamten tak mógł być papułam, która... Mówi dzień dobry. Czy mówi dzień dobry, nie mam pewności, ale tak to jest papuga, a konkretnie Aleksandretta Obrożna, która coraz mocniej rozpycha się w Europie. Widziano ją także w Polsce. Ocieplenie klimatu i te sprawy. Pytanie, czy papugi, zamiast rodzimych elemelków na gałęziach i dachach nie, dachach, nie odbiją nam się jednak czkawką. To sprawdzał Michał Kowarski, który zajrzał w okolice Nysy. Tam właśnie Aleksandretta kilka lat temu powiła potomstwo. Akurat byłem tam u rodziny na święta i dobrze jest na chwilę oderwać się od polityki przy stole i po prostu posłuchać głosów natury. Zielona papuga? Ale przecież występują przy równiku. Aleksandretta obrożna jest gatunkiem obcym niewątpliwie, ponieważ znalazła się w Europie, w Polsce wskutek działalności człowieka. Co prawda w Polsce mamy raptem kilka sztuk, ale w wielu miastach europejskich Aleksandretta to norma. Te londyńskie podobno wywodzą się od papugi, którą wypuścił sam Jimi Hendrix. To absolutnie nie jest żadne zwrócenie wolności papudze żółwiowi czy wężowi. Tylko po prostu porzucenie i nie różniące się w niczym od porzucenia psa czy kota. Przez większość społeczeństwa jest traktowane jednoznacznie negatywnie. A same papugi szkodzą, bo wyganiają z gniazd rodzime gatunki. Dotychczasowe próby podejmowania jakichś działań kończyły się bardzo silnym oporem ze strony opinii społecznej. Wojciech Solasz, Instytut Ochrony Przyrody, PAN w Krakowie. To jest bardzo sympatyczny dla wielu osób element przyrody lokalnej, szczególnie w miastach, urozmaicający te szare nasze europejskie uwarunkowania przyrodnicze, zwłaszcza zimą właśnie zimy powodują, że Aleksandretta jakoś nie może się zadowolić. Ale to nie znaczy, że nie mamy w swoim ekosystemie innych intruzów. I tutaj ważna uwaga. Każdy obywatel, który stwierdzi obecność w środowisku przyrodniczym inwazyjnego gatunku obcego, niezwłocznie zgłasza ten fakt tej obserwacji lokalnemu włodarzowi, albo wójt gminy, albo prezydent miasta, czy burmistrz. Miejmy oczy szeroko otwarte na szopy, norki, czy nutrie i zgłaszajmy. A, jeśli ktoś dla żartu chciałby zabawić się w Hendriksa, celowe wypuszczanie inwazyjnych gatunków obcych w skrócie IGO, takich jak Aleksandretta, może się łączyć z karą nawet do miliona złotych. Pełną listę inwazyjnych gatunków obcych można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Mamy 23 minuty po siódmej, teraz Sam Fender i Olivia Dean, Rain Me In, a za chwilę skrót serwisu, ekonomia i pogoda. Now let go of everything I ever heard Cause I couldn't give the love you deserve By the gunner you shouted Oh my god It seems just but it's what I was owed I suppose Every flagstone of this town bears our prints, and all the bars round here serve my ghosts and carcasses. I wish I knew these things when I was young Cause now I've just gone.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 Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus Już dziś kolejny hit ćwierćfinału UEFA Champions League Barcelona kontra Atletico Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców, wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży Żegnamy reklamy Tu program Trzeci Polskiego Radia, za chwilę będzie 7.30 to czas na skrót serwisu trójki. Anna Kowalik, Brankati. To wielki dzień dla światowego pokoju. Iran miał dość, napisał na swoim portalu Donald Trump. Kilka godzin temu prezydent USA poinformował o dwutygodniowym zawieszeniu broni w wojnie z Iranem. Zadeklarował, że Stany Zjednoczone pomogą w odbudowie ruchu w cieśninie Ormuz, która ma być odblokowana. Zarobimy na tym wielkie pieniądze, dodał Trump. Zapowiedział, że jego kraj przygotowuje odpowiednie zasoby i będzie przyglądał się sytuacji w regionie, żeby mieć pewność, że wszystko postępuje zgodnie z ustaleniami. Dwie pielęgniarki ze szpitala Kopernika w Łodzi usłyszały zarzuty. Pijane kobiety zostały zatrzymane w Wielką Sobotę na oddziale kardiologii. Policję zawiadomił zaniepokojony pacjent, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Zatrzymane zostały dwie kobiety w wieku 51 oraz 53 lata. Badanie alkomatem wykazało u młodszej z nich ponad 2 promila alkoholu w organizmie, natomiast u starszej 2,5 promila. Kobiety usłyszały zarzuty narażenia pacjentów na bezpośrednie ryzyko utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu. Obie zostały odsunięte od pracy. Trwa wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, poinformowała dyrekcja szpitala. Są utrudnienia na Krajowej Dziewiętnastce. W miejscowości Wandzin na trasie Lubartów-Lublin na drodze dachował samochód osobowy. Dwie osoby zostały ranne. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Lublina. Na miejscu działają służby, które wprowadziły ruch wahadłowy pełne servis trójki o 8. A teraz ekonomia w trójcy o poranku Sylwia Zadrożna Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś maksymalne ceny paliw są takie same jak wczoraj. 6 ,21 zł 21 groszy za litr benzyny 95 i 7 ,87 zł 87 groszy za litr oleju napędowego. A po informacji o zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie tanieje ropa naftowa, rosną kursy akcji, ale na szczegóły inwestorzy muszą jeszcze poczekać. Skutki wojny na Bliskim Wschodzie odczują tymczasem osoby spłacające kredyty. Na kwietniowym posiedzeniu najprawdopodobniej nie dojdzie do obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Mieliśmy mieć jeszcze jedną obniżkę stóp procentowych na posiedzeniu kwietniowym, natomiast sytuacja na Bliskim Wschodzie tak bardzo skomplikowała wszystko, że o tej obniżce stóp procentowych możemy zapomnieć. Nie wydarzy się ona w kwietniu, nie wydarzy się w najbliższych miesiącach i w ogóle pod znakiem zapytania stoją kolejne miesiące bieżącego roku. Powodem jest wzrost cen paliw, który zagraża inflacji. Najbliższą decyzję Rady poznamy jutro. Osoby inwestujące w kryptowaluty nie są w Polsce chronione, a inwestycje takie wiążą się z dużym ryzykiem, przypomina Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich po pierwsze ryzykiem inwestycyjnym z uwagi na to, że wahania kursów kryptowalut potrafią bardzo istotnie się zmieniać. Po drugie trzeba pamiętać o właściwym zabezpieczaniu kupionych kryptowalut. Zwykłe uszkodzenie twardego dysku już może mieć wpływ na to, że możemy mieć problem z odzyskaniem tych pieniędzy. I wreszcie pamiętajmy też, że inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z bardzo licznymi działaniami cyberprzestępców. Minister finansów Andrzej Domański napisał w mediach społecznościowych, że prezydent Karol Nawrocki dwa razy zawetował ustawę zwiększającą ochronę polskich klientów na rynku kryptowalut. Tymczasem dziennikarze Manej.pl i Wirtualnej Polski informują, że poważne problemy z płynnością finansową może mieć największa polska giełda kryptowalut właśnie. W pierwszych miesiącach bieżącego roku w co piątej dużej spółce z udziałem Skarbu Państwa doszło do zmiany prezesa. To najwyższy wskaźnik rotacji od wiosny ubiegłego roku. Czytamy w Rzeczpospolitej. Obok planowanych zmian, takich jak roszady w PGE czy w NRDZE, odnotowano dymisje nagłe i zaskakujące, których przykładem jest odwołanie prezesów KGHM, Grupy Azoty czy Poczty Polskiej. Waluty dziś tańsze, dolar kosztuje 3,64 zł, a euro 4,25 Dziś będzie od 5 stopni na wybrzeżu Podlasiu i w rejonach podgórskich do 12 na ziemi lubuskiej w centrum okolice 8, ale przede wszystkim środa będzie pochmurna i deszczowa. No, w zasadzie w całym kraju, wyjątkiem tylko krańca zachodnie. W górach może też dziś popadać śnieg. To jest poranna audycja, zapraszamy do trójki za 26 minut ósma. Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Your life to abuse and to adore Is it love and love it stuff Or do you need a bit of rough Get on your knees Yeah, turn out the love songs that you hear Robi Williams i Supreme za 22 minuty ósma. Przegląd prasy. Zaglądamy dziś do prasy z Karoliną Gonet. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zacznę może od internetu i Biznes Insidera, bo bardzo ciekawie stworzony artykuł o sytuacji na azjatyckich giełdach i o spadku cen ropy naftowej właśnie na Biznes Insiderze się pojawił. Porozumienie, bo chodzi tu oczywiście o zawieszenie broni w konflikcie Izraela i USA z Iranem, porozumienie jest kruche i oparte na słowie jeśli, a ilekroć w zdaniu pojawia się słowo jeśli automatycznie staje się ono najważniejszym słowem w tym zdaniu. Takie możemy tutaj słowa przeczytać, a chodzi oczywiście o to, że prezydent Donald Trump ogłosił, że zaakceptował pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni, jeśli natychmiast otwarta zostanie cieśnina Ormus, a Teheran potwierdza, że przystaje na dwutygodniowe zawieszenie broni, jeśli amerykańskie ataki ustaną. Dlatego przyglądamy się tej sytuacji i czekamy na rozwój wypadków. To ja przypomnę, benzyna 95, dzisiaj na stacjach paliw za 6,21, a olej napędowy stale za 7,87. Ale przechodząc do rzeczy równie ważnych, postanowiłam, że rozpocznę dzisiejszy przegląd prasy też od takiego ładnego zdania z tygodnika powszechnego. Czy to zatem kolejna trumpiada, z której nic nie wyniknie? To jest akurat y, zdanie, które padło w tekście, który dotyczy relacji między NATO a Donaldem Trumpem, ale uważam, że pasowałoby właściwie do wszystkich Tr ostatnich trumpiada, tak? Ostatnie poczynania Donalda Trumpa można do tego także dopasować. No i przejdę teraz do The New York Timesa, który właśnie już także komentował wydarzenia tej nocy. Trump znalazł wyjście z konfliktu z Iranem, ale przyczyny wojny pozostają nierozwiązane. Na co zwraca uwagę The New York Times? Krótkoterminowa strategia zastraszania zastosowana przez prezydenta Trumpa mogła zadziałać, jednak fundamentalne różnice między Stanami Zjednoczonymi a Iranem pozostają równie głębokie jak w lutym. Na co jeszcze zwraca uwag, że taktyka Trumpa polegająca na eskalowaniu retoryki do ekstremalnego poziomu najwyraźniej pomogła mu znaleźć wyjście z sytuacji, którego szukał od tygodni. No tak, taktyka zastraszania to i tak jest tak. eufemizm, gdy mówimy o tych słowach Donalda Trumpa wulgarnych z ostatnich dni. Czy to zatem kolejna trumpiada? Tu możemy się zastanawiać, ale oczywiście świat nie żyje tylko i wyłącznie Donaldem Trumpem i też sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wyborcza także skomentowała wizytę wiceprzewodniczącą prezydenta Stanów Zjednoczonych, J.D. Vansa w, w Budapeszcie. Podczas konferencji prasowej obaj panowie prześcigali się w uprzejmościach, czytamy w samej wyborczej. Ale Czyli Wans to... i Orban. Wans i Orban, dokładnie. To, to akurat w Budapeszcie. Bliżej, bliżej naszej granicy. Ale też ciekawym tematem zajęła się także wyborcza, bo okazuje się, że hakerzy zaatakowali słynne włoskie muzeum. W cyfrowych korytarzach uficji od miesięcy swobodnie poruszali się hakerzy. Przestępcy wykasowali m.in. całe archiwum działu fotograficznego, czytali obrazy i dokumenty digitalizowane przez kilkadziesiąt lat, a włoskie media informują, że część danych nie uda się odzyskać. Niestety. No i oczywiście, jak zawsze, w takich kwestiach pojawia się pytanie, czy to sprawka Rosjan. Dopowiem tylko, że prokuratura z Florencji i policja pocztowa prowadzą w tej sprawie śledztwo. Tutaj kropka. Um, ale też, żeby była taka ładna puenta, bo akurat rozpoczęłam od zdania z tygodnika powszechnego i także do tygodnika. Chciałabym teraz mhm. przejść tutaj, słyszą Państwo, różne kartki i przekładanie, bo tematem tygodnia w Tygodniku Powszechnym jest e, właściwie samotność, samotność młodych i mijanie się, jak piszą też e, autorzy. E, Tygodnik Powszechny stawia pytanie, dlaczego niemal połowa młodych Polek i Polaków nie ma partnera? Statystyki zawarte w dopiero co ogłoszonym przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej raporcie Diagnoza Młodzieży pokazuje, że w grupie wiekowej od 18 do 29 lat samotnych pozostaje 44% Polaków. Zaś w, wśród starszych bo w przedziale 25 ponad połowa mieszka z rodzicami. Tutaj jeszcze tak na koniec, bycie w całym związku to dziś dla wielu przedstawicieli pokolenia Z nieodłączny atrybut dorosłości, którą odsuwają w czasie, bo jawi im się jako ambitny, arcytrudny, życiowy projekt. Powiedziała Karolina Gonet w związku? W związku z samotnością, młodością, Ach, miłością. Ależ wybrnęła z sytuacji. <śmiech> <śmiech> Za 18 minut 8. <śmiech> Dziękuję. Każdą noc mamy swoje sny i swoje drogi Tak jak ty rozglądamy się Chcemy znać ostatnią wersję prawdy Goni nas lukratywny wiecz I wszystkim życzymy źle nam z oczu patrzy Że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rągi, zbyt mało głów. O waszej łatwo nic nie mówić. Wiele rągi, zbyt mało głów. I nigdy nie mógł mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to. No Wszyscy chcą, by w końcu to się stało Kiedy już wieją dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić Kiedy już będzie pełno krwi Wtedy nie się mi bzdur, że to dla mnie O, tylko nie to! O, tylko nie to! O, tylko nie to! Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie! Klaus Mitwoch w trójce za 14 minut ósma, a Renata Grochal spokojnie, chill, przegląda sobie prasę. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo Dzień dzisiaj tam. senator K.O. Krzysztof Piatkowski, twoim gościem to... Czytam z... o kłopotach Zonda Krypto, to a, będzie tak. jedna, jeden z tematów, o których będę rozmawiać z byłym ministrem sprawiedliwości, senatorem Koalicji Obywatelskiej. E, właśnie nie ma ustawy, która miała regulować rynek kryptowalut. Są problemy Zonda Krypto. Zobaczymy, czy wróci jakiś pomysł uregulowania tego rynku, ale porozmawiamy też o cywilizacji Iranu, która miała zginąć, być ale tak. półtorej godziny przed y, tym upływem ultimatum. Okazało się, że mamy dwutygodniowe zawieszenie broni, mają być rozmowy pokojowe. Y, Iran ma odblokować ciśnienie Ormus i o tym też będziemy rozmawiać, ale porozmawiamy też o Trybunale Konstytucyjnym, czy już na trwałe Polska nie ma Trybunału. A będziesz czy... naciskać senatora? Oczywiście. Bo on zawsze taki miły i zawsze taki wesoły. Przyciśnij tam. Ale to źle, że wesoły? 10 minut będzie ósma i pierwszy dzwonek po świętach w drodze do szkoły poleca się Kuba Ambrożewski Piosenka do wyjaśnienia Madonna Material Girl Po wydaniu swojej debiutanckiej płyty w 1983 roku Madonna była gwiazdą muzyki tanecznej. Ale masowa popularność była jeszcze przed nią. Amerykańskie media nakręcały jej domniemaną rywalizację z Cindy Lauper, która w tym czasie osiągała większe sukcesy. Madonna wraz z wytwórnią zastanawiała się, jaką drogą pójść dalej. Odpowiedzi, jak bardzo często udzielił David Bowie. Jego ostatni album Let's Dance był w tamtym okresie jedną z ulubionych płyt Madonny. Brzmienie krążka stało się drogowskazem do tego stopnia, że do współpracy został zaproszony jego producent, Nile Rogers z grupy Chic. Rogers otrzymał zestaw piosenek, które Madonna już napisała Jeśli ich nie pokochasz, to nie możemy razem pracować Usłyszał Jeszcze ich nie kocham, ale jak skończymy nad nimi pracować, to będę Odpowiedział wokalistce Równolegle jednak wytwórnia poszukiwała przebojów u zewnętrznych kompozytorów Jeden z nich, Peter Brown, przez tydzień próbował napisać coś dla Madonny Aż jadąc samochodem zaczął słyszeć utwór w głowie Popędził do studia, aby zarejestrować demo piosenki Razem ze współpracownikiem Robertem Ransem napisał też tekst, który przylgnął do wokalistki na kolejne dekady. Material Girl ukazało Madonnę jako mistrzynię popkulturowej prowokacji i niejednoznaczności. Piosenka jest bowiem manifestem materialistycznego podejścia do życia, lecz... Tylko pozornie. W ikonicznym teledysku Madonna odtwarza kreację Marilyn Monroe z filmu Mężczyźni wolą blondynki podczas wykonania piosenki Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are a girl's best friend. Finałowa sekwencja klipu przynosi jednak prawdziwy zwrot. Zwyczajnie ubrany mężczyzna wręcza Madonnie kwiaty, a następnie zabiera ją na przejażdżkę zupełnie nieekskluzywnym pick-upem. A przystyfikantowi udaje się jednak uwieść gwiazdę. Co ciekawe, podobna scena rzeczywiście mogła mieć miejsce na planie teledysku. To właśnie tam Madonna poznała bowiem aktora Shona Pena, który wówczas był na początku wielkiej kariery. Osiem miesięcy później para wzięła ślub. Piosenka do wyjaśnienia. Zapraszamy do reklamy. Toyota prezentuje. Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer dwa. Nowa Toyota CHR. Plus. Nowa odsłona najbardziej designerskiego modelu. Przestronna, dynamiczna i gotowa na więcej. Nowa Toyota CHR. Plus. Dni otwarte od 13 do 18 kwietnia.